Już idę. Ej, co tak stoisz? No co tak stoisz? Chodź do mamy i pomóż trochę, co? Ty nie jesteś moją mamą. Słucham? Nie jesteś moją mamą. Łukasz tak mówi. Łukasza tu nie ma. No chodź. Nie. Kom mm -mm. schon? Kom schon? Nein, du byst nicht meine Mutter. Co najrocznie z strasznej znajdziesz na micropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 12 marca 2016 roku. Słuchacie właśnie 72 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego goście. Agnieszka Brodzik z Karpę Noctem. Witam Cię serdecznie. Witam i Ciebie. Oraz Łukasz, mój niezbyt rozmowny brat. A porozmawiamy sobie w tym składzie o austriackim filmie z 2014 roku pod tytułem I zy I czyli widzę, widzę. Jeżeli chodzi o fabułę, to chwilę temu odpaliłem sobie na sekundę film web i zobaczyłem, że tam ten opis tego filmu jest całkiem intrygujący, a brzmi on następująco. Do zacisznego domku na wsi po operacji plastycznej powraca matka dwóch dziewięcioletnich chłopców. Dzieci podejrzewają, że kobieta nie jest osobą, za którą się podaje. I tak naprawdę my już jesteśmy po seansie, więc ten opis może nie jest w 100% trafiony, ale myślę, że dla osób, które nie mają bladego pojęcia o co chodzi, to wystarczy, bo to intryguje i to pokazuje pewien problem w świecie przedstawionym, czyli mianowicie to zetknięcie się właśnie kobiety po operacji plastycznej i jej dzieci i fakt, że dzieci są dość nieufnie do niej nastawione. I może na początek właśnie powiedz o takich jakichś ogólnych odczuciach. Na razie nie będziemy wchodzili w spoilery. Myślę, że zrobimy osobną strefę, bo bardzo chcę się zapytać o interpretację, więc później przejdziemy do szczegółów, a na razie opowiedz o jakichś takich ogólnych wrażeniach. Hmm, myślę, że to będzie ciężkie pod tym względem, że nawet nie chodzi o to, że nie pamiętam tego filmu czy coś tam, bo, bo wydaje mi się, że go dosyć dobrze pamiętam, chociaż oglądałam go już jakiś czas temu, ale problem będzie to, to niespoilerowanie, e, dlatego że opis uważam, że jest bardzo trafny, dlatego że tak naprawdę to jest początek, e, to zawiązanie tak naprawdę akcji i jednocześnie jest na tyle enigmatyczny, taki, może nie enigmatyczny, tylko bardziej po prostu na tyle mało wyjaśnia, że człowiek automatycznie się zastanawia, o co w zasadzie będzie chodzić w tym filmie i to jakoś tam nas interesuje. Mhm. Natomiast bardzo wcześnie w tym filmie coś się okazuje i nie wiem, czy to coś będziemy traktować jako spoiler. Chyba tak, nie? Myślę, że tak, bo to już jest interpretacja jedna. No dobra. No to jeżeli to traktujemy jako spoiler, no to nie wiem, jak powiedzieć, co myślę o tym znaczy, filmie. To powiedz żeby... najpierw ogólnie, czy ci się podobało, czy ci się nie podobało, jakbyś określiła gatunek, może coś takiego? No gatunek, to jest niby tam sprzedawane jako horror, nie? To, to, to mi się właśnie nie podobało w trailerze, wiesz, że to jest sprzedawane jako horror, nawet specjalnie powycinali te kilka takich w sumie dołożonych trochę na siłę scen do tego trailera, żeby żeby to przedstawić jako horror to jest tak naprawdę film psychologiczny, który dopiero na sam koniec przyjmuje tak jakby bardziej horrorową, chociaż to też jest takie nie, nie do końca horrorowe przedstawienie tak, no bo to nie wiem, bardziej no, taki film psychologiczny, który ma tragiczne zakończenie. Czy mi się podobał? Powiem ci, że w trakcie seansu miałam mm, różne odczucia. znaczy, Na początku mi się podobał, potem mnie trochę znudził, potem mnie trochę wkurzył, a na końcu stwierdziłam, że w sumie, mm, że w sumie jestem trochę rozczarowana. Ale ostatecznie nie oceniam go wcale tak źle. Mm -hmm. Co do tego opisu, to... On jest trochę mylący, znaczy on narzuca pewien tok myślenia, dlatego dlatego jest trochę mylący, ale właśnie intryguje i to jest w nim dobre. Co do moich odczuć, ja właśnie nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Kilka osób zachwalało mi ten film. Bedwolf, widział go już dawno, dawno temu i się mówił, obejrzyj, obejrzyj tak kina austriackie, europejskie, spodoba ci się, jeszcze nie już miał napisów wciągać i... Myślę sobie, no dobry atak, ale jakoś nie sprawdzałem, czego dotyczy właśnie fabuła tego filmu, jaki to jest, nie wiem, podgatunek, jaka konwencja, tylko tak cały czas zwlekałem, z aż w końcu pewnego dnia obejrzałem i dla mnie to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo właśnie ten film coś nam sugeruje na początku, ale jednak do samego końca podrzuca różne mylne tropy. To właśnie z jednej strony jest właśnie taki jakiś dramat, Obyczajowy, psychologiczny w pewnym momencie, no, ma takie trochę motywy, jak. Znaczy, trzyma w napięciu, jak thriller, tak naprawdę. Do końcówka jest horrorowa w tym względzie, że dochodzi do pewnej eskalacji przemocy, powiedzmy. I ogólnie ta mieszanka spoiler. gatunkowa. Eskalacja przemocy Słucham? to jest spoiler. No ale jeżeli nie wiadomo totalnie o co chodzi, no to to nic nie zdradza. Tego. Po prostu sugeruję, że... A. No właśnie, jak się zna to... nawet samo zawiązanie fabuły, to, to mi się wydaje, że to bardzo dużo wbrew pozorom zdradza. Znaczy nie, no ja nie twierdzę, że wiesz... Znaczy nie, że... ja chcę po prostu zasugerować, że wiesz, jeżeli ktoś nie lubi filmów, gdzie komuś dzieje się krzywda, no to nie powinien tego oglądać. Dlatego myślę, że warto by to gdzieś zaznaczyć. Tak, ale to musisz się liczyć z tym, że to jest spoiler, nie? I mi się wydaje, że... Bo, znaczy, czepiłam się tego nie dla samego czepiarstwa, ale dlatego, że właśnie tak sobie myślałam, jak mówiłeś, że um, że dla ciebie to było pozytywne zaskoczenie i że taki... Podszedłeś do tego filmu zupełnie o nim nic nie wiedząc, tak? Mhm. Ja myślę, że to jest ogólnie bardzo często, że jeżeli obejrzymy jakiś film totalnie nie wiedząc o czym będzie, nie czytając żadnych zwiastunów, nie oglądając zwiastunów, słysząc tylko jakieś tam mm, pojedyncze sugestie, że to jest po prostu dobry film, to potem gdy post faktum wrócimy do jakichś opisów, to one zawsze nam się wydają po prostu takie niedostateczne, jakby że, że, że coś nam w tych opisach nie pasuje. Ja już to zwróciłam na to uwagę wcześniej i tak samo mi się wydaje, że troszeczkę inaczej na pewno podszedłeś do tego filmu, nic o nim nie wiedząc. No ja właśnie już znałam Zwiastun, słyszałam trochę o filmie, trochę też byłam już podjarana nim, dlatego że Zwiastun obiecywał bardzo wiele. No a moim zdaniem troszeczkę jest właśnie malący. Znaczy, akurat zwiastun widziałem wcześniej, ale jakoś w ogóle nie kojarzyłem zwiastunu z tym filmem tak naprawdę. I zwiastun mi się podobał, bo w końcu rzeczy znaczy rzeczywiście skupia się na tym takim bardziej horrorowym, może nie do końca rzeczywistym, surrealistycznym, sugerującym coś nas na tych właśnie elementach filmu. Więc jest tendencyjny w jakiś sposób, ale no Moim zdaniem Zwiastun ogólnie jest dobry, bo zachęca do tego filmu i jakoś tam no, zaciekawia, przynajmniej w moim przypadku bardzo dobrze zadziałał. Przy czym teraz właśnie podszedłem do tego filmu z czystą kartą i, i cieszę się, bo teraz przed podcastem robiąc taki mały research natrafiłem na masę dziwnych spoilerów, nie spoilerów, znaczy ludzie wypisują w komentarzach w różnych miejscach czy w recenzjach pewne sugestie dotyczące interpretacji z tym nawet nie do końca się zgadzam, więc gdybym przeczytał coś takiego przed seansem, no to pewnie no potem bym się doszukiwał tego, tak w filmie na przykład, podświadomie może nawet. I kto wie, czy by mi to nie popsuło zabawy, ale na razie odejdźmy od fabuły. tak Ogólnie fabułę myślę, że oceniamy, znaczy ja oceniam pozytywnie, od początku do końca. Ty? No już mówiłam, w różnych momentach seansu miałam różne, różne. odczucia, więc, mhm. więc musiałabym to jakoś rozebrać na części pierwsze. Mm. Ale bardziej w pozytywne czy negatywne, tak uśredniając. No czy właśnie o to chodzi, że, że, że naprawdę jest nie mi ciężko powiedzieć tak, tak jednym zdaniem, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, bo na przykład Tuż po seansie stwierdziłam, że trochę jestem rozczarowana, ale z drugiej strony cały czas miałam świadomość, że miałam bardzo wywindowane oczekiwania, do to, jeżeli chodzi o ten film. Żeby on naprawdę jak usiadłam i sobie myślałam, kurczę, to będzie dobry film, ja chcę to obejrzeć. Po czym no, wydaje mi się, że musiałby być naprawdę zajbisty, żeby żeby po prostu, żebym była naprawdę zadowolona z, z tego seansu. Więc no, zdaję sobie sprawę z tego, że to po mm -hmm. prostu było trochę nie fair z mojej strony. Dobra, ale teraz odejdźmy na chwilę od fabuły i skupmy się na innych elementach. Moim zdaniem warto właśnie podkreślić jeszcze raz, że to jest film austriacki, tak? To jest kino europejskie. To nie jest jakiś arthouse może. Czy to jest kino autorskie, nie wiem, bo tak naprawdę autorów jakoś szczególnie nie znaczy... Oni nie mają wielkiego dorobku, bo za film odpowiada duet Severin Fiala i Weronika Franz, ale tak naprawdę dla... Severina Fiali, to jest debiut pełnometrażowy, a pani Weronika Franz wcześniej nakręciła kilka dokumentów i współpracowała z takim znanym w miarę twórcą austriackim, z Ulrisiem Zajdem, ale też no, trudno ocenić na to, na ile, na jaki był jej wkład w jej poprzednie filmy, a tutaj właśnie jest to kino takie z jednej strony właśnie spokojne, minimalistyczne, ten minimalizm czuć chociażby też w tej oprawie audiowizualnej, w scenografiach, które... Znaczy to naprawdę akcja rozgrywa się przede wszystkim w jednym wielkim, takim strasznie nowoczesnym, ale i zarazem pustym domu. Przestronnym, z wielkimi oknami, drzwiami, jakimś tam tarasem, nie wiadomo czym jeszcze, ale zarazem właśnie pustym, bo mamy w nim tylko dwójkę tych dzieci i tę matkę. Do tego obok jakaś taka bardziej zielona okolica, las i... Bodajże ze dwa razy wyrywamy się poza tę przestrzeń, ale też dosłownie na chwilę, i ta przestrzeń, którą odwiedzamy, też jest raczej taka no, przedstawiona minimalistycznie. Do tego nie wiem, nie mamy tutaj muzyki chyba przez cały film. Znaczy, jest, ale za każdym razem jest diagetyczna. To znaczy, jest częścią świata przedstawionego. Czyli, na przykład, ktoś gra na fortepianie, ktoś puszcza coś w tle, do tego właśnie z jednej strony to podpada może trochę pod kino autorskie, ale jednak czerpie też trochę z konwencji horroru, nie? z konwencji jednak tego kina gatunkowego. Bo chociażby właśnie te motywy grozy, one mogłyby się spokojnie pojawić w jakimś hollywoodzkim horrorze też. Tak, i dla, może, może dlatego mi się nie podobały. Znaczy ja, ja czułam, że one są po prostu wyrwane, jakby, jakby były z innej bajki, nie? Nie miałeś takiego wrażenia, bo to tak dosłownie jest kilka scen, one były takie oniryczne, tak w zasadzie były, chyba działo się we śnie, o ile dobrze pamiętam, wszystkie, pomijając tą samą końcówkę, gdzie już mam taki wyraźniejszy ten trop gatunkowy, to wydawało mi się, że to są takie doklejone jakby elementy. I ogólnie właśnie to, dlatego tak yy, różnie oceniam ten film, w tym sensie, że tak niejednolicie. Dlatego, że właśnie miałam wrażenie, że tam są po połączone kilka elementów, i one nie wszystkie mi wskoczyły na te miejsca, które powinny. Mhm. Bo tak jak mówisz, są elementy tego i, i, i tamtego, trochę kina autorskie, zdecydowanie na pewno europejskie, ale jednak trochę tego gatunkowości, która jest bardziej hollywoodzka. I to wszystko jakoś tak, To wydaje mi się, że w założeniu jest bardzo fajne, natomiast nie wszystko się udało. Znaczy ja z jednej strony rozumiem te twoje zarzuty, ale właśnie... Ja się trochę bałem początkowo, że dostanę coś, co trochę mnie czasami odrzuca w kinie azjatyckim, jeżeli chodzi o horror. To znaczy, nie przeszkadza mi niespieszne tempo akcji, czy taka specyficzna estetyka, jakieś długie ujęcia właśnie, które mają charakter bardziej symboliczny niż mówią nam coś wprost, ale jednak w kinie azjatyckim mam wrażenie, że znaczy, to nie jest tak, że to jest przesada, bo Taka jest po prostu tamtejsza stylistyka, ale dla mnie to jest przesada w tym względzie, że niektóre takie sekwencje zaczynają mnie nudzić. Także to niespieszne tempo zaczyna sprawiać, że ja przestaję się skupiać na filmie. tak, Moja koncentracja zanika. A tutaj właśnie jednak przez to, że sięgnięto trochę po ten mainstream, po tę konwencję taką znaną z tych produkcji hollywoodzkich, jakoś no ja siedziałem cały czas w napięciu tak z jednej strony miałem te spokojniejsze sekwencje, kiedy mogłem rozkoszować wzrok tym obrazem tego chociażby wielkiego domu, tak? Białego w środku, z jakimiś takimi nowoczesnymi meblami i tej pustki, tam w miejscu zastanawiać się, tak, czy właśnie coś tam się może czaić, co z tą matką, co z tymi dziećmi, tak, co tu jest nie tak, co, czy jest tu jakaś siła nadprzyrodzona, czy może ludzka. I tak więc z jednej strony rozkoszować się oczy i słuch, zmysły tym, co widzę, słyszę. Z drugiej strony tak to wszystko rozważać, na bieżąco reflektować, a z drugiej strony pojawiały się te momenty, które sprawiały, że nagle po prostu zapominałem o wszystkim, wpatrywałem się w jakąś scenę i zastanawiałem się, co się dzieje. I te sceny, szczerze mówiąc, wyrwane z kina gatunkowego, może i ciebie na przykład właśnie jakoś tak nie, A mnie wręcz przeciwnie, zwłaszcza, że ja się na nie łapałem strasznie mocno. One mnie naprawdę przerażały. Były wplatane jakoś tak, że gdy już się pojawiało coś strasznego, już zasugerowałeś, że to jest trochę oniryczne, takie, są to takie senne wizje, ale ja za każdym razem, gdy się pojawiały właśnie te senne, straszne wizje, to ja się łapałem, że to niby jest akcja po prostu filmu i dopiero po chwili, wiesz, te emocje ze mnie schodziły, a nie to jednak była Oniria. No to może ja podeszłam bardziej sceptycznie. A nie masz takiego wrażenia, że ten film był strasznie sterylny? Momentum. Zresztą ten dom, no bo powiedziałeś sam, że akcja dzieje się głównie w tym domu, tak? I on był strasznie sterylny. To w ogóle podejrzewam, że już w części będziemy o tym mówić, że to świetnie gra z, z zachowaniem matki, tak? Był, ale właśnie... Ja mam ogólnie wrażenie... Że tutaj dużo rzeczy jest zbudowanych na kontrastach, tak? I za, za, już odejdźmy może od bohaterów i faktów z historii, ale sam świat przedstawiony. Z jednej strony masz ten dziki las, tak? Jeszcze on jest tak przedstawiany raczej w ciemnych barwach, że kojarzy się właśnie z taką dziczą. To nie jest jakiś tam wiesz, taki jasny, oświetlony słońcem, ciepły lasek gdzieś tam pod miastem, tylko to jest taki już taka może nie puszcza, no ale taki dziki las gdzieś tam bardziej na terenie oddalonym od cywilizacji, a z drugiej strony tuż obok masz ten ultranowoczesny dom, po niemiecku to się nawet nazywa, jest na to jedno słówko designer house, czyli właśnie... Designerski dom, tak, to tak samo funkcjonuje w języku angielskim, polskim też. No właśnie i rzeczywiście widzimy, że on jest taki przestronny, sterylny, z tymi ogromnymi właśnie oknami, tarasem, tym wszystkim, ale i mamy ten kontrast właśnie tutaj taka... Cywilizacja, modernizm, współczesność, tutaj ten dziki las. Z drugiej strony, w tym domu też, który jest ultrasterylny, nagle widzimy na przykład to terrarium wypełnione jakimiś tam karaczanami czy innym robactwem. I to jeszcze w łazience, tak, w miejscu kojarzonym z higieną. Tak, ale to fantastycznie, moim zdaniem, gra. No, masz. Yy... Nie potrafię to powiedzieć w oderwaniu od postaci, bo właśnie wydaje mi się, że to jest bardzo silnie związane z postaciami. Masz tych chłopców, którzy... Wydaje mi się, że oni właśnie, ich pociąga ta dzikość tego otoczenia. A oni, mhm. zwłaszcza na początku, często są filmowani w scenach po prostu, gdzie są na zewnątrz. I gdzieś, nie to, że tak wiesz, że przed domem, tylko tak totalnie gdzieś bardzo wiem, daleko. Wiem. nie? Na środku jeziora, na polu kukurydzy. Na przykład, właśnie. I oni próbują do tego domu... Trochę wciągnąć tej dzikości w postaci tych, właśnie robaków, które były. Mnie trochę obrzydzały, bo ja nie lubię robaków, ale, ale no były moim zdaniem bardzo fajnym motywem i ja bym właśnie wolała więcej czegoś takiego niż tych hollywoodzkich scen. Znaczy, to hollywoodzkie sceny to jest trochę uproszczenie, ale, ale myślę, że, że będzie wiadomo o co chodzi. Mhm. Tak, tak, tak. Czy ja wiem, że to wszystko jest celowe i że. No, że to nie pojawiło się przypadkiem i ja to właśnie sobie cenię wysoko, tylko wspomniałaś o tej sterylności, właśnie to mi się podoba, że to nie jest po prostu jakiś tam dom, tak? To nie jest po prostu jak nie wiem kolejny nawiedzony dom, czy coś takiego. Nie, tutaj to wszystko, te wszystkie elementy, nawet to miejsce akcji, czy scenografia już w środku zostały dobrane bardzo celowo, tak? I całkiem sprawnie zresztą. Tak, bardzo, bardzo precyzyjnie. Mhm. Mhm. Gra aktorska, no moim zdaniem, świetna sprawa, zwłaszcza tych bliźniaków, tutaj jak w tych rolach Lukas i Elias Schwartz podobno w ogóle kilkuset bliźniaków przesłuchiwano na castingu, by wybrać właśnie tę jedną dwójkę i no moim zdaniem są niesamowici. I Naprawdę, zwłaszcza gdy przejdziemy do tej interpretacji potem, no to biorąc pod uwagę to, jak ich gra aktorska też mąci widzowi, który nie jest do końca pewien, co się dzieje, co jest grane, no to zasługuje moim zdaniem naprawdę na szacunek. No jakoś tak nie, nie, nie oceniłam ich aż tak wysoko. Znaczy miałam wrażenie, że troszeczkę tak grają też beznamiętnie w tym sensie, że właśnie nie do końca było wiadomo, czego się po nich spodziewać, dlatego, że mało pokazywali emocji po sobie. To trochę faktycznie tak, wpływa... W... Ale to znowu wynika z fabuły, dlaczego oni pokazują mało emocji, nie? Znaczy, nie wiem, czy to było w jakiś sposób konkretnie wytłumaczone, poza tym, że prze, przeżyli jednak traumę, tak? Znaczy, no, tak, tak. aha, no to do tego pijesz, no to spoko, no tak, z jednej strony tak, a z drugiej... Mm, no mówię, tam jest faktycznie szereg kontrastów, ale powiem ci, że jeżeli chodzi o tą grę aktorską, to no to właśnie tak dobrze nie, nie oceniałam Tych chłopców Dlatego, że miałam wrażenie, że to jest taki trochę Taki trochę chwyt, wiesz Żeby, bo ten film próbuje Widza w wielu Momentach oszukać I czasami mhm. I czasami mi się to podobało A czasami czułam się po prostu Jakby ktoś próbował Jakby ktoś liczył na to, że będę naiwna mhm. Że nie traktował mnie Poważnie że obrażą moją inteligencję. Czy znaczy, No może nie, może trochę przesadziłam, ale wiesz o co chodzi. Nie? Czasami, czasami fajnie, być z, z, fajnie być zwodzonym, ale jeżeli to jest zrobione jakoś tak subtelnie. I dużo osób miało, ja czytam w internecie, mnóstwo osób miało duże ale do tego pierwszego zwrotu akcji. Ja do niego nie mam żadnego ale, dlatego że wydaje mi się, że to, to nie było właśnie takie hamskie oszukiwanie widza, tylko to było powiedzmy bardzo łatwo można się było domyśleć i, i, i myślę, że twórcy też zakładali od razu, że, że to nie będzie jakiś nie wiadomo jakiś zwrot akcji. Natomiast no, miałam takie momenty, zwłaszcza w momencie, kiedy już się dokonała ta eskalacja. Znaczy ona zaczęła się dokonywać, może raczej w ten sposób, że zaczęłam właśnie, tak mi zaczęło coś zgrzytać, wiesz, w, tej, w, tej, w tym jak zachowywali się bohaterowie. No to nie, moim zdaniem jest to całkiem spójne i sprawne i wiesz co, ja myślę, że my przejdziemy po prostu strefy spoilerowej, bo trudno jest naprawdę tutaj nie zdradzić za wiele i zarazem skomentować poszczególne podziały złote akcji, ale jeszcze zaznaczę tylko jedną rzecz, jeżeli drodzy widzowie będziecie oglądali ten film, a ja szczerze wam polecam nadrobienie go, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to jest jeden mały problem. Otóż w polskiej wersji językowej, w napisach, które są dostępne w sieci, tłumacz popełnił jeden dość poważny w tym konkretnym kontekście błąd. Otóż tłumacz, jakby to wytłumaczyć? Ogólnie w niemieckim stosuje się o wiele częściej niż w polskim stronę bierną i konstrukcję z takim podmiotem czysto gramatycznym. To znaczy, że w niemieckim można wyrazić wiele rzeczy, nie podając podmiotu. Zaś tłumacz napisów przełożył przykładowo zdanie właśnie w stronie biernej, nie wiem, es wird im Garten gespielt, czyli w ogrodzie jest bawione się, Tak, w sensie, że ktoś się bawi w ogrodzie, nie na ktoś się bawi w ogrodzie, czy że... Tam było chyba właśnie nawet nur im Garten czyli że wolno się bawić tylko w ogrodzie. Przetłumaczył to na bawicie się tylko w ogrodzie. Jakoś A, tak. To, było I to I o to chodzi, że tłumacz przez to, jakich form językowych używa, przez to, że dorzuca podmiot do tych zdań, gdzie tego podmiotu konkretnego nie było. Znaczy, podmiot sugerujący pewną interpretację danej sceny, może wam pomieszać po prostu w głowie, więc nie skupiajcie się na języku. Chyba, że znacie niemiecki, no to wtedy będzie wam dużo łatwiej. Jeżeli nie znacie niemieckiego, no to nie skupiajcie się na napisach, na języku. Bo to wam może zepsuć zabawę. Skupcie się na tym, co się dzieje, na tym, co widzicie. A język, znaczy, no treść, treścią, tak? Ale nie skupiajcie się na formach gramatycznych, bo to wam może sporo. Popsuć. No i znowu, tak naprawdę, kurde. Mam wrażenie, może to jest tylko wrażenie dlatego, że ja już wiem, o co chodzi, ale no totalnie po prostu tak, hmm. wiesz, naprowadzasz ludzi na to, żeby on, oni już normalnie powinni wiedzieć, o co chodzi, nie? Oni już po prostu obłączą ten do końca film nie będą wiedzieli. i od razu pyk, ja już wiem, o co chodzi. Zobaczą tych dwóch chłopców i będą wiedzieć, o co chodzi. Ale masz rację, no tu masz spierdolił sprawa i to tak koncertowo. Ja rozumiem, że czasami mm -hmm. jest ciężko w takich momentach, yy, na przykład nie, znoczę, nie znoszę momentów, kiedy w jakiejś książce po angielsku Wiesz, masz przez ileś tam stron prowadzoną tak narrację, że myślisz, że ktoś jest facetem, się okazuje, że jest kobietą, a tak naprawdę mhm. po polsku nie jesteś w stanie, to jest często w narracji pierwszoosobowej, że po angielsku jest tak pisane, że nie wiesz, czy to jest kobieta, czy facet, a mhm. po polsku nie jesteś w stanie tego zrobić tak, żeby nie było wiadomo. Znaczy, tak, ale Tak, w, w tym przypadku udało się to zrobić, jasne. Tak, ja bardzo często tłumaczę właśnie z polskiego na niemiecki, czy w drugą stronę, i to po prostu jest cecha języka niemieckiego. Tam ten, po pierwsze, styl rzeczownikowy, po drugie, właśnie strona bierna, czy ten podmiot czysto gramatyczny, to jest po prostu rzecz w niemieckim typowa i to w 99% da się sensownie przetłumaczyć na język polski, tak? Po prostu trochę zmieniając konstrukcję zdania. I tutaj, no, pewnie, ktoś tłumaczył napisy, nie widząc filmu tłumacząc po prostu zdanie na zdanie, tak? Ale no już trudno. Słuchajcie, i nie traktujcie tego jako spoiler, bo ja do tej pory nie wiem tak naprawdę co jest czym i dlatego zaraz właśnie mam nadzieję, że spróbujemy sobie to wyjaśnić, znaczy, przedyskutować. Ja, ja polecam chyba wersję z angielskimi napisami, bo wydaje mi się, że tam nie było tego problemu. Albo zapomniałam, że był taki problem, ale wydaje mi się, że było tak to przetłumaczone, żeby właśnie dało się, no żeby wszystko było OK. Już tam bez wchodzenia w szczegóły. No to możecie spróbować właśnie też tę wersję anglojęzyczną, bo polskojęzyczna, ja sprawdzałem kilka wersji napisów i we wszystkich były te błędy. Znaczy we wszystkich, do których dotarłem. Tak? Nie robiłem też jakiegoś ultra-researchu. Tak może akurat wam się trafią inne, ale wątpię to, szczerze mówiąc. W każdym razie polecamy, przynajmniej ja polecam, ty możesz ewentualnie zanegować za chwilę. I polecam też po obejrzeniu wysłuchać sekcji spoilerowej, bo jestem bardzo ciekaw tego, jak właśnie wy, drodzy słuchacze, widzicie interpretację tego filmu, jak to wszystko odczytujecie i tak dalej, bo moim zdaniem tu jest może nie jakieś ogromne, ale jednak też niemałe pole do popisu dla interpretacji. I co, chciałabyś coś dodać, czy wchodzimy w spoilery? Nie, w zasadzie nie, mogę tylko powiedzieć, że, że mimo, że ja mam mieszane uczucia, to jednak warto ten film obejrzeć. Dobrze, więc. Ta -da! Tym właśnie zakończymy sekcję bezpoilerową i wchodzimy w szczegóły. Uwaga! Spoiler! Tauro, do powiedz, jaka jest twoja interpretacja? Znaczy nie, zacznijmy od tego, że. <laughs> powiedz mi, proszę. Gdzieś mi zadawał trudne pytania, już słyszę to w twoim głosie. <laughs> tak, bardzo trudne pytania. Mamy tych naszych bliźniaków, tych dwóch chłopców, Lukasa i Eliasa. Mm -hmm. I powiedz mi, czy obaj żyją? Według mojej interpretacji, jeden z nich nie żyje. Ja wiem, że do czego zmierzasz? Zmierzasz do tego, że może ta matka po prostu tego jednego jakby wykluczyła, nie? Nie. Nie. To do czego? A właśnie powiedz mi, czy ta kobieta, która jest w domu, jest matką chłopców? Moim zdaniem jest. No właśnie, ja szczerze mówiąc, im bardziej staram się to wszystko zrozumieć, tym bardziej głupiej. Zacznijmy od tego, że... Może zacznijmy od tego, że jeżeli tworzysz taki film, że nie wiadomo, to odpowiedzią będzie, uwaga, nie wiadomo, nie? Bo teraz będziemy się kłócić, kto ma rację, a tak naprawdę, no... Moja jest tylko Racja! To święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twoja. No wiesz, no są takie filmy, że czasami oni próbują sugerować, że, że nie wiadomo. Natomiast. Kurde, ja się z tym, tym jakoś tak myślę teraz, bo fakt, że ja tam wielu szczegółów nie pamiętam, ale no mi się to nie zgadza. Przecież samo to, że oni ją na koniec zabili i ona jako duch z nimi odeszła, no to gdyby nie było ich matką, to dlaczego oni by mieli ją wziąć ze sobą? Ale powoli, powoli, bo od razu weszłaś do ostatniej sceny, a właśnie o to chodzi, że ja przeglądałem sobie teraz, przeklikiwałem się przez ten film całą masę razy. By a zuszyć... wiesz, że już z pięć razy zasugerowałeś bardzo wyraźnie, że masz wersję piracką. <głos》> Widzę, że chyba nie, nie bawimy się w, super, w subtelności, tak? <głos》> ale przecież to nie ma nawet w polskiej dystrybucji chyba, czy jest. Aha, nie wiem. Nie wiem, ale zawsze tak, wiesz, daje, że... <głos》> bo ja myślałem, że on będzie w kinie i też dlatego czekałem, szczerze mówiąc, ale pff, nie widziałem. Więc... Dobra, dobra najwyżej wytniesz tę moją uwagę. Po prostu mam takę zawsze, jak wiesz, tak. Zawsze hmm, staramy się. wiesz, to jest z internetowej wypożyczalni. Aha. Z mojego na VOD. prywatnego VOD, wiesz pirackiego w tak, <laughs> No dobra, tego, wróćmy do... Tak, na samym początku widzimy te zabawy chłopców, tak jak oni tam grają w coś alachowanego na polu kukurydzy, co jest swoją taką genialną zabawą. Kiedyś właśnie będąc w Niemczech, byłem na takim przeogromnym polu kukurydzy, w którym stworzono w nim labirynt, tak? Po prostu mieście, z góry to wyglądało tak jak... Jak wiecie, te znaki zostawione przez kosmitów rzekomo w zbożu. Świetna sprawa. I mieliśmy takie ala podchody. To było też w ramach jakiegoś wyjazdu niewynaukowego, ale tam co 2 trzy dni było coś takiego luźniejszego i chodziliśmy po tym polu, próbując zabrać jakieś wskazówki, z zgubiłem się nieskończoną ilość jazdy, Ale na szczęście odnalazłem się, bo inaczej bym tutaj nie było, ale świetna zabawa. Oni tam też się bawią na tym polu kukurydzy. Potem schodzą chyba do jakichś pod ziemi, znajdują jakąś grotę czy coś takiego i potem mhm. pływają na jeziorze. I liczą sobie jak gdyby czas pod wodą nurkowania. I Elias liczy Lukasowi ten czas i dochodzi tam do kilkudziesięciu sekund i Lukas nie wypływa. Mhm. A widać bąble na wodzie. Mhm. Mm no takim, wiesz, takim głos taki, widać bąble na wodzie. Bo ja na to nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem. Dopiero właśnie za drugim razem, jak oglądałem tę scenę, patrzę, ej, no rzeczywiście on nie wypłynął. A może to jest ten moment, kiedy on się utopił? No, no tak. No, tak mi się wydaje. Po to była ta scena chyba. I potem. Aczkolwiek później chyba w żadnym momencie nie. Tak naprawdę to chyba jest jedyny trop, jeżeli chodzi o śmierć tego chłopca. Nie jedyny, bo potem nie na przykład. Jedynym? Znaczy, po pierwsze, dlaczego uważamy, że on nie żyje? Dlatego, że matka z nim nie rozmawia. Matka go nie karmi, matka nie zwraca na niego uwagi. Mm -hmm. I, I genialna jest ta scena jedzenia w ogóle. Gdy mamy dwóch chłopców siedzących przy jakiejś tam ladzie przy, i matka podaje właśnie jednemu coś do jedzenia, jakiś sok i Lukas niby pyta Eliasa, który dostał jedzenie, o coś na ucho. Elias wtedy mówi do matki, że Lukas też chciałby się napić coś, a matka mówi, to niech sam zapyta. I my głupiejemy, tak? Czy ona po prostu go tak źle traktuje, a on się boi odezwać, czy jego tam no to ch nie ma? Ch chyba ty zgłupiałeś, bo ja już w tym momencie wiedziałam, wiesz, jaki będzie tak zwany twist. Ale, ale tak, że ta scena jest świetna moim zdaniem po prostu, bo ja po prostu siedziałem i tak, ło, fajna sprawa. Ona oczywiście bardzo mocno sugeruje, że Lukasa tam nie ma, nie? Ale potem właśnie co do jeszcze śmierci chłopca, no to matka na przykład mówi do Eliasa, że to nie twoja wina, że to był wypadek. Tak, tak. Co tak. No je... właśnie tak mi się zdawało, że ona dosłownie odniosła się słowami tak jakby do, do śmierci tego chłopca. Nie tak. wiem, czy nawet nie, nie powiedziała wprost, że, czy on, że z nami go nie ma, czy że, czy że umarł, bo właśnie nie pamiętam. Zresztą to też jest kwestia tłumaczenia, nie? bo ja oglądałam w tłumaczeniu, więc ja Oryginału austriackiego nie rozumiałam Nie, nie pamiętam, jak było teraz, szczerze mówiąc, to po niemiecku, ale na pewno powiedziała, że to nie jest twoja wina mhm. i że to był wypadek, w którymś momencie padło i to znowu sugeruje tę początkową sytuację. nie? Mhm. Więc teoretycznie mamy cały czas tego bliźniaka, który nie może się z tym pogodzić, że jego ten brat nie żyje i tak dalej. Ale z drugiej strony to, czego ja nie rozumiem, to po pierwsze... To, co mi przeszkadza w tej interpretacji, po pierwsze, uh -huh. pamiętasz, że chłopcy oglądali nagranie, które matka im zostawiła, czy też odsłuchiwali nagranie, które matka im zostawiła, prawdopodobnie jadąc do szpitala na operację? Ona im tam śpiewa kołysankę. No i? I ona mówi do nich. Czyli tak jak gdyby przed wyjazdem na tę operację było jeszcze dwóch chłopców. Oj, wiesz to naprawdę już nie pamiętam takich szczegółów. Ale, to ale skąd wiesz, że to nie jest coś jeszcze bardziej star starego? W sensie, że to jest jeszcze, może być z czasów, kiedy było ich dwóch. Możliwe, Czyli tak, było ale wskazane, właśnie... to wskazane, że to jest bezpośrednio przed jej wyjazdem do szpitala? Nie, ale to jest pokazane w kontraście do matki po powrocie, nie? Dlatego po prostu, że wiemy, że to było wcześniej, ja zakładam, że... Znaczy założyłem sobie, że prawdopodobnie to było jakoś jak wyjechała do szpitala, bo jedyne drugie nagranie, to też jest jak gdyby jej nagranie, gdy zgłasza się do operacji plastycznej, nie? Tam jest też taka scenka, gdy mówi właśnie, że to, moja, że to mój tak. pierwszy raz kolwiek mówiliśmy o tym, że jest, to jest film pełen kontrastów. Nie? Ja myślę, mhm. że podstawowym kontrastem jest to, jak matka traktuje swojego syna, no w tym momencie już syna, a nie synów, po tym wypadku. Ja myślę, że w ogóle jej pomysł na to, żeby zrobić sobie operację plastyczną i to, że nie ma ojca, to jest wszystko wynik tego wypadku. I dla mnie to jest po prostu takie to mogło nastąpić taka sekwencja bardzo szybko po sobie tych, tych rzeczy, tak, mhm. że zdarza się ten wypadek, to bardzo często jest przyczyną rozwodu i w ogóle rozpadu całej rodziny. I przez to, co się wszystko wydarzyło, ta kobieta ona tego że syna trochę tak odrzuca, nie? Może dlatego, że przypomina jej o tym drugim, który był, który umarł, który był i już go nie ma. A może mm -hmm. z innego względu, stąd ten sterylny dom, ten sterylny dom to nie tylko, wiesz, wygląd, ale też brak uczuć i stąd też ta operacja. I ona właśnie pozbywa się jak gdyby swojego stałego wyglądu, chce się pozbyć też domu, bo mówi, że chce go sprzedać, bo po co im taki wielki dom i a właśnie, a powiedzmy, współczułaś jej? Wiesz co? Trochę tak, a trochę nie. Dlatego, że właśnie i to mi zaczęło zgrzytać różne rzeczy bo z jednej strony, ona jest taka strasznie zimna, ale też widać, że dużo przeżyła, tak, no mówię tam wiele rzeczy jest w domyśle, tak tylko, że mówię, ja mi od razu to wskoczyło wszystko w, na swoje miejsca, tak, że był tam wypadek dziecko zginęło, potem na pewno miała depresję, a człowiek, który ma depresję, no mhm. zachowuje się tak, a nie inaczej Także z jednej strony jej współczułam a z drugiej współczułam temu chłopcu który jest w ogóle totalnie odrzucony i myślę, że dlatego ma, dlatego sobie wymyślił, tak, że to nie jest jego mama bo ona się po prostu totalnie zmieniła. I to nie tylko dlatego, że zmieniła sobie nos, tak, tylko ona po prostu go odrzuciła w pewnym sensie. Właśnie mnie teraz ciekawi, na ile fakt, że jesteś kobietą, a jestem mężczyzną, ma na to jakikolwiek wpływ, ale ja się w ogóle nie mogłem utożsamić z matką. Bo tak matka jest średnio znaną prezenterką telewizyjną, teraz właśnie straciła jednego syna, rozwiodła się z mężem, zrobiła sobie tę operację plastyczną My do końca nie wiemy, znaczy z jednej strony wszystko sugeruje, że ona chciała po prostu wyglądać piękniej, tak, bo tam mamy te jej zdjęcia, tak, ona właśnie chce robić karierę prawdopodobnie i tak dalej, z drugiej strony ona mówi, że usunęła pieprzyk, który był niebezpieczny dla jej życia i tak nie wiemy, czy właśnie to była operacja bardziej zdrowotna, czy taka po prostu bardziej... No, zachcianka jej, czy może coś pośredniego w każdym razie. Jakby jej usunęli pieprzyk, to by nie miała całej twarzy w bandażach, więc zacznijmy może od tego, nie? Znaczy, tak, ale może w sensie, wiesz, że od tego się zaczęła przy okazji jakoś... To, to nie jest wyjaśnione do końca, tak? Ale właśnie też raczej sugeruje film, więcej jest tych takich indykatorów, które wskazują, że to była jej zachcianka, nie? Mhm. I dziecko było samo w domu w tym czasie. To jest w ogóle też absurdalną sytuacją? Tak, to właśnie nie wiadomo... Do... Końcu, czy to no to nie do końca mi zagrało jako jedyny chyba element, ale tak ona wraca i co robi? Udaje, że śpi zamiast cokolwiek robić, cały czas siedzi w tym pokoju, zajmuje się tylko sobą, nie bawi się w ogóle ani, znaczy tam jest chyba jedna scena zabawy z dziećmi. Przede wszystkim jednak skupia się na sobie, a do tego, gdy rozmawia z tym jej synem, dziwi się, że jej nie wita jakoś ultra radośnie, ale ona też zamiast się z nim przywitać po przyjeździe, ona sobie poszła do pokoju tak? i zaczęła się oglądać w lustrze. Potem cały czas ma do niego pretensje, wrzuca takie komentarze, jakby była jakąś właśnie taką macochą z bajki po prostu Grimów. jest taki dialog na przykład, gdy zwraca się do syna, to też jest jakoś zaraz po powrocie, chcę porozmawiać o czymś ważnym, o czymś, co jest dla mnie ważne i chcę, byś na mnie patrzył, gdy mówię. Muszę dużo odpoczywać i oczekuję wsparcia. Wprowadzam nowe zasady. W domu ma panować absolutna cisza, Muszę dużo spać. Jeżeli zdarzy się coś ważnego, pukajcie. Tak, proszę pukać. Nie przyjmujemy żadnych gości. Gdyby ktoś pytał, mama jest chora. Żaluzje w domu mają być zasłonięte. Mam unikać słońca. Bawić można się tylko w ogrodzie. Przy czym po cichu. I nie wolno znosić niczego do domu. Żadnych gałęzi zwierząt i tak dalej. No po prostu krew mnie zalała w tym momencie. Co za matka? A jeszcze po chwili Elia zdaje jej prezent. Muszle znalezione zapewne pod nieobecność właśnie matki i on mówi, że to jest od niego i od Lukasa, a ona bardzo ładne, nawet na to nie spojrzała praktycznie i kontynuuje dalej swój monolog, mówię poważnie, trzymamy się nowych zasad, co nie? no cholera jasna, zero jakiejkolwiek no, empatii no dobra, tak Szymas, tylko mówię w ogóle zapomniałam jeszcze dodać na końcu, bo zaczęłam, że mi to zaczęło zgrzytać moim zdaniem ta matka jest trochę przerysowana ale jest tak horrorowo przerysowana tak, mhm. natomiast no no wiesz co, wybacz, ale to jest klasyczna osoba z depresją depresja ma to do siebie, nie? Ja mam w rodzinie człowieka, który jest chora na depresję i ja po prostu widziałam to, no to, to jest osoba moim zdaniem klasycznie chora na depresję. I właśnie to mi się nie podoba w tej interpretacji, dlatego, że to pokazuje, że z jednej strony jest chłopiec, którego też powinno się leczyć, tak? Który też ma nieprzepracowaną mhm. traumę i jest matka, która ewidentnie ma ten sam problem, tylko go realizuje w inny sposób. Dobra, ale to wytłumaczymy to zachowanie depresją. Okej, okay, tylko pojawia się kolejny problem. Gdy, bo potem jeżeli nie oglądaliście jakiś czas temu, to przypomnijmy, chłopcy unieruchamiają matkę, a się chłopcy. Elias unieruchamia matkę, twierdzi, że Lukas, mówi mu, że to nie jest jego matka i jak gdyby jest taka dłuższa jest ciąg sekwencji, z których my mamy jak gdyby wywnioskować, czy to jest ich matka czy nie, tak oni czy też oni chcą się dowiedzieć, czy to jest ich matka czy nie. Elias chce od matki dowodu, że jest tą jego matką. No i właśnie widzi, że ten pieprzyk, który ma na twarzy jest namalowany, że pieprzyk, który miała jego matka, no nie ma go tutaj, tak? Ona mówi, że go usnęła i tak dalej. Okej. Okay. Ale dlaczego na przykład nie pamięta kołysanki? Pada pytanie, tak, jaka jest właśnie ulubiona kołysanka. A co ona Lukasa? odpowiada? Bo o ile dobrze pamiętam, to właśnie mnie wkurzały te sceny, że ona się tak idiotycznie zachowuje. Że normalnie w właśnie... takiej sytuacji to ona powinna po prostu wszystko im powiedzieć, nie wszystko, żeby mhm. tylko ją wypuścili. Że nawet jeżeli uważa, że w ogóle jej sen jest kurwa jakimś pojebańcem, Który mu całkiem sfiksował, i tak dalej, i trzeba go zamknąć, to powinna w tym momencie powinien się włączyć instynkt, jakiś wiesz instynkt przetrwania, i powiedzieć po prostu wszystko, co on tylko będzie chciał. Ano na niego krzyczy, nie? i to było takie w ogóle dla mnie dla mnie to było po prostu, nie wiem, błąd scenariusza. Że to było specjalnie zrobione po to, żeby ta eskalacja po prostu dokonywała się dalej w momencie, kiedy to mi się wydawało strasznie naturalne. Ja rozumiem, że ona miała depresję, nie? W ogóle słyszę, jak tak zrobisz takie, jakbyś chciała mi przerwać. Nie dam ci <ścoughs> nic powiedzieć. Ja rozumiem, że ona miała depresję, nie? I że ona nie zachowywała się racjonalnie, ale tutaj moim zdaniem taka cienka granica została przekroczona i właśnie tutaj zaczął mi bardzo zgrzytać ten film. Dlatego, że czułam, że to jest tak podprowadzane dość mocno właśnie pod tą eskalację i że normalnie to tak, tak mi jakoś to zgrzytało strasznie a u mnie to zagrało zupełnie inaczej, bo dla mnie to był sygnał, że to może nie być jednak ich matka. Bo zauważ, że ona właśnie, ona nie próbuje się tłumaczyć, tak? bo na logikę ja też sobie pomyślałem, przecież możesz im to udowodnić. Powiedz, nie wiem, co dałaś im na urodzinę ostatnie, czy na poprzednie, tak? Czyli nie wiem, jakie mieli oceny w szkole, cokolwiek, jakieś takie fakty, które tylko matka może pamiętać. Nie? I spoko, by było po sprawie. Ona tego nie robi, a gdy pada pytanie o kołysankę, to odpowiada błędnie. Odpowiada w miarę szybko, tylko podaje błędną odpowiedź, bo ogólnie w filmie pojawiają się dwie kołysanki. Mm -hmm. Guten Abend, Guten Nacht i to się pojawia na początku w tej scenie z filmu. Ona jest wycięta z takiego, nie teraz tytułu filmu chyba, The Trap Family i on jest bardzo znany w Austrii. I potem pojawia się właśnie ta kołysanka, którą matka Nagrała dzieciom na taśmę czy też na filmie, żeby mogły jej odsłuchiwać sobie przed snem, gdy jej nie ma w domu. I ta druga kołysanka to jest Weißt du wie viel Sternlein stehen? Weißt du wie i ona podała złą odpowiedź. I to jest, wiesz, to tak burzy ten obraz, że to jest ich matka, bo jeżeli nawet nagrała im ją, tak żeby mogli jej słuchać przed snem, a potem nie pamięta tego, to jest to dziwne. I do tego nie pamiętam też innych faktów, którymi mogłaby się wytłumaczyć. I jeszcze pojawia się motyw tego zdjęcia z, czymś, z kimś, kto wygląda jak jej bliźniaczka. I ja naprawdę trochę zgłupiałem się, zacząłem zastanawiać, a może to jest, nie wiem, jakaś inna osoba? A może matka, nie wiem, może był jakiś inny wypadek, w którym zginął właśnie Elias i nie wiem, może matka też zginęła? To jest, nie wiem, ta jej siostra bliźniaczka. W sensie, wiesz, może teraz odbiegam daleko, ale już po prostu zacząłem brać pod uwagę dużo różnych możliwości, bo zgłupiałem. Wiesz co, no, jest to jakiś strop, nie? Natomiast mi się wydaje, że cały film cały film polega na tym, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi, tak? Bo z drugiej strony, na koniec, tak jak Ci mówiłam na samym początku, tak? Że na koniec y, mamy scenę, gdzie oni z tą matką odchodzą. I nagle co? Nagle ta bliźniaczka już jest spoko, już jest matką? Nie, ale właśnie to jest matka, która zginęła na przykład. Ona ma pieprzyk. To jest ta ich stara matka. Właśnie o to chodzi. To nie jest. Po pierwsze, y, to wiesz, masz też. Y, bo, ogólnie oni, ci chłopcy, torturują matkę. Znaczy, torturują. Y, to też. Torturują. To są tortury. Tak, ale to, że jej że nie odcinają o... członków, chociaż to chyba też jest na końcu coś tam jakiegoś takiego krwawego, to oni znaczy, że jej nie torturują. Tak, ale o to chodzi, że to nie jest tak, że oni po prostu biorą nóż i ją dźgają czy coś, tylko to jest tak trochę, wszystko jest jak gdyby nie do końca świadomie. tak? To nie jest tak, że oni ją właśnie męczą wrednie, tylko, że na przykład ona tam krzyczy, czy coś tam, czy... no to oni jej zaklejają usta. Potem chcą, żeby coś powiedzieć, nie wiedzą, co się zrobić z tym klejem, to próbują go przeciąć nożyczkami delikatnie, ale zacinają ją w te usta. I dlatego nie chciałem powiedzieć tak wprost notatkach, ale sam w notatkach napisałem motyw tortur. W każdym razie kolejna tutaj ważna sprawa, te tortury skupiają się na twarzy bohaterki, na tej właśnie zmienionej twarzy. W sensie, wiesz, właśnie to. Nawet to przypomina trochę samą operację plastyczną z punktu widzenia dziecka, nie? Z perspektywy dziecięcej, bo co oni robią, właśnie? Zmazują ten pieprzyk, zaklejają tutaj coś, tutaj przycinają. Jakoś tak. No pomyślałem sobie, że dobrze mogliby wziąć lalkę i powiedzieć: robimy operację plastyczną, nie? Na lalce. Ale co z tego wynika? No bo to już było, tak? To już wiemy, że oni chcą te, z tej kobiety, oni chcą, żeby, znaczy oni, on chce, żeby ona była jak wcześniej, tak? I to tak naprawdę chodzi nie tylko o jej wygląd, tylko żeby ona była jak wcześniej, żeby ona wiedziała jaką mają ulubioną kołysankę, żeby przytuliła, żeby była po prostu tą starą matką sprzed wypadku, sprzed depresji i tak dalej. Mm -hmm. Ale właśnie to wszystko zawodzi nie? i dlatego w końcu oni podpalają to całe mieszkanie z tą matką w środku. I tak sobie pomyślałem, że to, to jest symbolicznie, to wiadomo, ogień może być oczywiście symbolem oczyszczenia, tak? Więc jak gdyby no w ten sposób przywracają tę starą matkę i potem w tej ich wizji, Pojawia się ta stara matka, przy czym ja się zastanawiam, bo czy to nie oznacza, że Elias też zginął na koniec? Na to by wychodziło. I właśnie zjednoczył się z Lukasem i tą matką, albo tą matką teraz, która zginęła, ale oczyściła się, albo tą prawdziwą matką wcześniejszą, jeżeli założymy, że ta jednak była w jakiś sposób podstawiona czy coś. Jest to, mówię, no to... Jeżeli faktycznie idziesz z tym tropem, że ta bliźniaczka faktycznie istniała i... Znaczy istnieć istniała, tak jest zdjęcie, znaczy nie wiadomo kto to, ale... Ale to też było jakieś tam zdjęcie, powiem ci, że ja tak nie zwróciłam uwagi, ale czy faktycznie wyglądała jak stuprocentowa bliźniaczka, czy po prostu była podobna. No bo też patrzmy na te dzieci, one sobie potrafią wiele rzeczy wymyślić. Ja na przykład pamiętam, że one tam oglądały ten filmik i coś tam jakoś skomentowało, że inny nos albo coś tam, coś tam, nie? nie wiem. I tak powiem ci szczerze, że nie widziałam tego za bardzo. W sensie, że nie wiem, jakbym miała obok twarz tą w dobrym oświetleniu, to może bym tam widziała jakieś różnice, ale jakoś tak, nie wiem... Miałam wrażenie, że oni sobie trochę, wiesz, wymyślają i... i, i, i... I no właśnie, no to jest kwestia, jak do tego podchodzisz, bo mi się wydaje, że, że tak naprawdę tutaj wiele że twórcy specjalnie tak to zrobili, żeby było wiele interpretacji, aczkolwiek twoja mi się wydaje właśnie najmniej, najmniej taka prawdopodobna. Najmniej, <grym>, dlatego, że idziesz trochę dzieci, tak? Od, odrzuciłeś od razu matkę i tak jakby z miejsca stwierdziłeś, że to nie jest że to nie jest ona, nawet jesteś na nią obrażony tak, bo jest niemiła dla dzieci no a widzisz no, a mi się wydaje, że to jest tak jakby dwustronne tak, że ja widzę tam cierpiące dziecko ale i cierpiącą matkę ona potem na końcu tak dość fizycznie też dość mocno cierpi nie? Ale, ale widzisz no ja to widzę po prostu wiesz Pozostawionych samych sobie dwoje ludzi, którzy ewidentnie mają duży problem, który eskaluje w ogóle do jakichś absurdalnej, absurdalnych sytuacji. No i właśnie tak trochę mi to zgrzytało właśnie w tym filmie, że, że jest parę rzeczy podprowadzonych, ale tak powiedziałabym w taki właśnie sposób, że nie do końca nie do końca wiadomo o co chodzi i co jest co jest przesadą wymyśloną przez, przez umysły tych, tych, te, tego chłopca, nie, nie tych chłopców, a z drugiej strony w pewnym momencie film przyjmuje taki, powiedziałabym wręcz, no ta eskalacja dla mnie w momentach jest groteskowa, tak, i, i dlatego tak sama cała końcówka mi się wydawała taka dosyć prosta, oczywista, a z drugiej strony taka, no jakoś tak nie potrafiłam jej zaakceptować, wiesz, dość mocno ją odrzuciłam. Hmm. Znaczy, końcówka mnie zdziwiła, tak, ale powiem ci, że to mnie właśnie to mnie, to zupełnie na odwrót. Mnie te wszystkie różne dziwne tropy bardzo się podobają, bo tutaj praktycznie każdą scenę mogę interpretować na co najmniej dwa sposoby: tak? albo pod kątem tego, że po prostu Eliasowi odbija taka matka, ma depresję i jest no, socjopatyczna, albo że jednak. Coś z tą matką jest nie tak, bo nie wiem, mamy na przykład tego kota, nie? który przyprowadzili jakiegoś tam ledwie żywego kota, i ten kot potem zostaje znaleziony martwy gdzieś tam w piwnicy. No i właśnie można albo pomyśleć, pójść tropem tym, że ta matka jeszcze, no ona nie jest właśnie normalna, albo jest podmieniona, albo coś i tego kota tam gdzieś zatłukła czy coś, albo, że ten kot po prostu no, był ledwie żywy, no i gdzieś tam się może zaplątał i zmarł, tak? Czy ta bliźniaczka mogła istnieć? Teoretycznie mogła, ale z drugiej strony matka tłumaczy to, że to była jej przyjaciółka i ubierały się podobnie po prostu. Chociaż to też jest takie wytłumaczenie, że no można uwierzyć, ale no nie brzmi jakoś super wiarygodnie. Ta kołysanka, a pamię, tak? No, teoretycznie... A pamiętasz, pamiętasz dobrze to zdjęcie? Bo mówię, ja bo mogę, no dobra, nie będę mówić, że sobie utnę rękę, bo może faktycznie były bardzo podobne do siebie, ale miałam... Na zdjęciu ale, tak, bo ono tak? było widoczne tylko przez chwilę. Chwilkę. Właśnie o to chodziło, że przez chwilę były pokazane dwie tak samo ubrane kobiety z podobnymi włosami. No i na tyle, na ile twarze są widoczne na małym zdjęciu, no to też były podobne. A wiesz, Tam... no bo mi się wydaje, że to zależy, jak bardzo, jak bardzo chcesz, żeby to był horror, wiesz? Takie mam wrażenie, bo jeżeli widzisz tym bardziej y, jakąś metaforę choroby psychicznej i trzymasz się do, mocniej, wyraźniej tej warstwy jednak rzeczywistej, to sorry, ale nie uwierzysz w bliźniaczkę, która była nieobecna całe życie tych chłopców, no bo była nieobecna, no bo oni jej nie znali, oni uh -huh. nie powiedzieli o ciocia jakaś tam Anna, czy tam ciocia Helga, tylko o, kto to jest, tak? Uh -huh. A jeżeli chcesz uwierzyć, że to jest bardziej horror, no to uwierzysz w to, że to nie jest matka. Ja bardziej, ja bardziej mm -hmm. skłaniam się ku temu, że to jest po prostu metafora, że oni myślą, że to nie jest ich matka, dlatego że ona się po prostu zmieniła i że to jest po prostu przenośnia. No ale ja, ja nie zaprzeczam żadnej, ani jednemu, ani drugim podejściu i mówiąc przeciwnie, ja bym bardzo chętnie i do jednego, i do drugiego znalazł teraz setkę argumentów. W każdym razie mnie te mylne tropy się podobają i zwłaszcza, że na tym graniu, z widzem, że właśnie czy on żyje, czy nie żyje? No, raczej nie żyje, ale może jednak coś tam jest innego na rzeczy. Stworzono, wykreowano, skonstruowano wiele naprawdę fajnych scen. To jedzenie, tak? Gdy jeden chłopiec nie dostaje jedzenia i o nie prosi przez brata, jak gdyby, czy nie wiem, gra w te karteczki na czole, tak? I zgadywanie, kim jestem, też wyszło, moim zdaniem, bardzo fajnie i tak nieprzyjemnie dla widza. I kilka innych scen tak samo, więc. No ja powtórzę tylko jeszcze raz, że jestem na tak. No Jestem ciekaw, jak inni to odczytali, bo szczerze mówiąc w sieci, widziałem też kilka takich dziwacznych interpretacji opartych na jakiejś zupełnie jednej wygiwanej z kontekstu scenie. Widziałem też taką przeogromną interpretację na film webie, która sugeruje, że cały ten film jest tak naprawdę metaforą, metaforą tego, jak Austria radzi sobie z tak zwanym Schuldfrage, czyli z kwestią winy z kwestią udziału w II wojnie światowej, czyli że nie radzi sobie Ach. i że to rozprawienie się z tym po latach skończy się jakąś maltretowaniem ojczyzny, tak, matki właśnie przez jej dzieci, czyli obywateli, no w tym kontekście raczej lewicujących, którzy chcą właśnie powrotu do tych kwestii, ale szczerze mówiąc, ta interpretacja chociaż wydała mi się intrygująca w pierwszych chwili, tak się w nią wczytałem, to nie ma większego sensu tak naprawdę. Jest, to jest nadinterpretacja. Ale z drugiej strony też podoba mi się to, że ludzie szukają czegoś więcej. No to nie jest właśnie taki film, który po prostu sobie obejrzysz. że znaczy możesz, tak? Obejrzałaś, było, minęło, zapomniałaś, ale możesz jednak troszkę się zagłębić, pomyśleć, rozostanawiać się. Dla mnie to jest zaleta. Ja lubię takie filmy po prostu. Tak, ja się z tobą zgadzam. Oczywiście, wiesz, no to jest na pewno... Dlatego właśnie mówiłam, że nie potrafię ani polecić, ani, ani zniechęcić kogoś do oglądania, dlatego że te, te mylne tropy i, i ta psychologia, cała ta warstwa psychologiczna tego filmu była bardzo dobra, bardzo fajna, tylko właśnie... I, i... Rozczarowało mnie to pod tym względem, że ja bym wolała pogłębienie tej psychologii, a nie doprowadzenie do takiego absurdalnego, znaczy no może absurdalne to, to, to jest na wyrost, ale jednak do takiego zakończenia, które z jednej strony proste, z drugiej strony takie przesadzone i, i trochę groteskowe też, jakoś tak nie wiem, wiesz, jakoś tak... Miałam wrażenie, że po prostu ten film poszedł w jakąś stronę, która mi się totalnie nie odpowiadała. I zamiast, wiesz, jakoś po, naprawdę pogłębić tę te, y, psychologię i, i te postaci i tak dalej, to tak ślizgał się po powierzchni. Hmm. I jeszcze ta końcówka, właśnie ten sam finał, to pojednanie ze taką matką, czy też z czystą matką, czy no z jakąś tam matką, ono też zostało... Jest tak strasznie kiczowato przedstawione. Nawet tak, właśnie tak. filtry się zmieniły, barwy trochę się zmieniły, co rzuca się w oczy, zwłaszcza, że film był, jeżeli chodzi o estetykę obrazu, no dość no bardzo świadomy, tak? Kręcony przez cały czas i tam nie było z raczej przypadkowych kadrów, czy przypadkowej scenografii, ta końcówka też jest, bo to można by powiedzieć, że to jest jakiś tam happy end, tak? Zjednoczenie, czy to już po śmierci dusz, czy co? Ale jednak zjednoczenie, tak happy End, ale jednak właśnie przez ten kicz to, to jak gdyby jest negacja tego happy endu. Także to tak naprawdę jest tragedia i nic więcej. Brak więzi emocjonalnych, brak więzi międzyludzkich doprowadził do katastrofy. Tak? Choroba wzięła górę i skończyło się tragicznie. No, i ja myślę, że to jest kolejny kontrast, więc to się zgadza z linią całego filmu. Tak, że to jest kolejny kontrast, że z jednej strony masz no, trupy w domu, a z drugiej tutaj, haha, tak hollywoodzko, wiesz, bo duchy się zjednoczyły. No, to trochę łuda, nie? Hmm, może i tak. No dobra, to co chyba będziemy kończyć. Tak, nie? tylko ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, że po prostu ta scena z tymi ludźmi z Czerwonego Krzyża, dobrze pamiętam? Tak. O ja pierdolę. O Boże, ja myślałam, że po prostu ich tam zastrzelenie. Już nawet nie chodzi mi o ten moment, że to jest takie w sumie częste w thrillerach, że masz kogoś tam w domu, kto chce zwrócić na siebie uwagę, a nie może, tak? Bo jest tam zakneblowany albo coś tam. I taka, mhm. wiesz, chwila napięcia bardzo thrillerowa, tak jak zwróciłaś uwagę na początku, że czy uda jej się wydostać, czy jej się nie uda wydostać, nie? Ale że ci ludzie oni tak sobie siedzieli i tak sobie siedzieli, przyjęli w ogóle pieniądze grube pieniądze od małego dziecka i w ogóle sobie weszli do tego domu i sobie siedzieli. To było dla mnie takie w ogóle kosmos. I bardzo irytowała mnie ta scena. Bo irytowali mnie ci ludzie, nie? Po prostu byli tacy... No i... Znaczy tak, ale powiem ci, że ja byłem świadkiem podobnej sceny, przy czym to nie chodziło o, ani o Caritas, ani o niemiecki Czerwony Krzyż, tylko to była jeszcze inna organizacja, ale też właśnie na takiej zasadzie sobie weszli do mieszkania i znaczy, wiem, że takie rzeczy się dzieją, tak? chociaż wtedy akurat nie zgarnęli kasy, ale... Ale tak. I z drugiej strony, właśnie fajne było to, że chociaż to też było zagranie takie typowe, tak, i właśnie no dla kogoś to znaki gatunkowe, no to to nie było nic nowego, ale było pokazane w jakiś sposób też bardziej oryginalny, tak niż zazwyczaj. I to też mi się spodobało, że to nie było od takie po prostu, że, nie wiem, właśnie ktoś kogoś porwał, samochód zostawił 200 metrów dalej, więc policja wpada, ten ktoś jest w piwnicy i krzyczy, tylko się jednak postarano, Oto, to, by z jednej strony było coś bardziej oryginalnego, z drugiej strony by było coś typowego też dla, dla Austrii powiedzmy, czy dla krajów niemieckiego obszaru językowego i coś ciekawego. I jeszcze właśnie nie wspomnieliśmy o tym wcześniej, ale ten film był, został zgłoszony przez Austrię, przez państwo hmm. austriackie jako propozycja do nominacji Oscarowych dla filmów nieanglojęzycznych. Ale nie otrzymał nominacji, no ale i tak Austriacy wybrali go jako swojego kandydata. No, nie znam totalnie kina austriackiego, więc nie potrafię tego skomentować, nie czy to było dobre wybór, czy nie. Znaczy, ja też teraz tego nowego jakoś w nim nie siedzę, ale no ciekawi, że właśnie taki obraz, nie trochę bardziej idący w stronę tego gatunku horroru został nominowany. No, no, no w sumie tak, bo zazwyczaj to są jednak jakieś rzeczy typu IDA, tak? czyli jakieś tam historyczne i inne takie. Tak, zwłaszcza, że właśnie te niemieckie, które były nominowane, czy też nawet, które wygrywały bardzo często jakoś mocno osadzone historycznie, hmm, tak, i opowiadały, hmm. może nie konkretnie o wojnie, ale jakimś wydarzeniu w czasie wojny, tak, czy o jakiejś grupie ludzi, którzy coś tak. tam robili, niekoniecznie walczyli, ale jednak w czasie wojny, czy w jakiejś konkretnej epoce historycznej, a tutaj coś Tak, nawet coś innego. czytałam ostatnio, że, że Hollywood, yy, znaczy, że. Akademia bardzo lubi takie filmy. Jest to dramat jednostki, najczęściej białego mężczyzny na tle historycznym. Mm -hmm. I, i, I może dlatego właśnie takie filmy puszczają. No dobra, to w takim razie myślę, że będziemy kończyć. Łukasz mi tutaj już pokazuje, że godzinę rozmawiamy, więc głodny, czas się żegnać. Chciałbyś coś dodać? Nie, nie chcę. No dobrze, Agnieszka, to bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. A Wam, kochani, życzę tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Do usłyszenia. co teraz? No co? No, głodny będziesz bez kolacji. Trudno. Przynajmniej podcast nagrała. Hmm. To co teraz robimy? Nie wiem. Może wyjść, sprawdź na necie, co tam nowego w polskiej grozie słychać. Mogę, czekaj. Eee. Hmm. Boże, ale się przegrzewa. I co, jest coś nowego? Yyy. OLS. Opublikował nazwiska autorów, którzy się pojawią w pierwszym numerze. No i co? Kto tam jest? Hmm. Sporo tego. Wojtek Gunia, Piotrek, Krzysiek Smyrz nawet, widzę. No oczywiście Korsarz, Orzeł i kilka innych jeszcze osób. Hmm. Fajnie. Coś jeszcze? Czekaj. No, Michał Stonawski coś opublikował. Yy, w jednej z prywatnych wiadomości zostałem właśnie nazwany ojcem fandomu grozy. Was? Ojcem fandomu grozy. Yy. Schreib mal. Co? Pisz komentarz. Ale co? Nein, się. Tu jesteś, unserz. A już za tydzień, kolejny na zabójstwo Wczoraj skończyłem czytać jedną książkę, a w przeciągu kilku najbliższych dni skończę drugą, ale. Nie wiem, czy którąś z nich omówię już za tydzień, bo szykuje się no bezsenny tydzień. I to tak naprawdę na no, ciężki, bezcenny tydzień, a do tego muszę pojechać na jedną konferencję i kto wie, czy wam o niej nie opowiem właśnie w przyszłym tygodniu, ale to jeszcze czas pokażę. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dobra, musiałam po prostu sobie włączyć mikrofon. Dobra. Możesz się ze mną przywitać. Cześć. Dobra, no to, wiesz, tradycyjnie musi być. No, zaczynasz. Kanonicznie. Jest sobota. Gdy Jest sobota, okej. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas i Agnieszka oraz jego gość. Myślałam, że wejść w tym momencie. Widać, że nie słuchasz nawiedzanego. Dzięki. Teraz to w ogóle smutno mi będzie. No słucham, tylko nie zwracam uwagi na początek. No nie, 71 tych samych początków. No, no. dobra, sorry. A teraz Łukasz, mój niezbyt rozmowny brat. Ja myślałam, że powiesz Ochnik. demet <laughs> Oraz Misiel z mistycyzmu popkultrowego. Ale on wejdzie później. Tak, ale on chyba nie ma nic do powiedzenia dzisiaj. Spoko. Chciałbyś coś dodać? Nie, nie chcę. Aha, myślałam, że to do mnie. Michel? Nie, Misiel też nie chce nic dodać.